Jest sobota, 4 listopada 2017 roku. Słuchacie właśnie 158 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Wchodźcie, wchodźcie, rozgoście się, poczęstujcie się herbatą, kawą, piwem, winem, ciastkami, kanapkami i siadajcie. Mhm. Tu czy tam, jak chcecie. Ja? Nie, dzięki. Jakoś ostatnio nie mam ochoty na alkohol. Poza tym no muszę to jeszcze zmontować nie? po całym nagraniu. Dlatego też teraz zaparzyłem sobie herbatę. Herbatę nie ze sklepu eherbata.pl eherbata.pl się sprzedała żarłokowi. Ja zamawiam w kafidesk.pl Wybrałem na dzisiaj, tutaj mam co mam. Tu mam LG, tu mam Fancy and Beauty, ale ja wybrałem: o, Mambo Jumbo. Mambo Jumbo od Johan Nystrym. Herbata ze Szwecji, aromat owoców tropikalnych i brzoskwin, kawałki papai, Morela, porzeczki, poziomki, kwiaty malwy i słonecznika. Całkiem dobra rzecz, sega. Mambo Jumbo z coffeedesk.pl. <gryw> tak. No dobrze, ale skoro już wpadliście, to pewnie nie chcecie gadać o herbacie. A chcielibyście posłuchać o tym, jak wyglądał ostatni rok życia i nadawania z mojej perspektywy. Chcecie takiego jegli audiologa? No dobra, opowiadam. Jak wyglądała późna jesień i zima 2016 roku? Szczerze, nie pamiętałem tego przed nagraniem. Absolutnie mi się wszystko pomieszało. Musiałem sprawdzić tak naprawdę po prostu archiwum audycji. Musiałem wejść na nekropolitamblogspot.com i sprawdzić, co tam sobie nagrywaliśmy. I okazało się, że w mojej głowie zima 2015 i 2016, że obie zimy się trochę zmiksowały. I przez chwilę myślałem, że to rok temu omawialiśmy i Christmas Horror Story, i Krampusa, a tu już dwa lata minęły. Czajcie? Dwa lata, psikus. Ostatniej zimy rozpocząłem cykl audycji poświęconych filmom krótkometrażowym oraz być może zapoczątkowałem tradycję omawiania nadchodzących horrorów. Tak, na przełomie grudnia i stycznia opublikowałem dwie takie audycje i wyliczałem w nich filmy, książki, gry w konwencji grozy, które miały się ukazać w roku... Kolejnym z tamtej perspektywy, a z naszej w tym roku 2017. Feedback był wówczas dość pozytywny, ale te audycje wymagały sporego researchu i naprawdę wielu godzin przygotowań. Dlatego nie mam pojęcia, czy w tym roku będzie mi się chciało w to bawić, chociaż to ma też swoje zalety tak z takiego mojego osobistego punktu widzenia, bo... Niby i tak śledzę te newsy, nie? Wy zresztą też pewnie, no może nie każdy interesuje się wszystkim, tak? Ale jak ktoś siedzi w grach, no to wie, jakie gry wychodzą, śledzi newsy tam z kolejnych konferencji, imprez. Tak samo, nie wiem, jak ktoś siedzi w literaturze, no to śledzi fanpage e pewnie wydawców. Jak ktoś siedzi w filmach, no to, nie wiem, jakieś tam blady disgusting sobie przegląda i tak dalej, czy po prostu IMDb regularnie. Ale nawet jak się to robi tak na bieżąco, to ja mam wrażenie, że w pewnym momencie to się zlewa, nie? Że jakiś film wchodzi do kina, czy jakaś książka trafia na rynek i tak sobie myślimy, no kiedyś o tym czytałam, słyszałam, czytałem, słyszałem. Tam, nie wiem, widzieliśmy trailer, ale w sumie to jakoś to tam gdzieś się znalazło zostało w pamięci? A ja przez te dwa podcasty w tym roku naprawdę czułem się trochę bardziej świadomy tego, co się wokół mnie dzieje w horrorze, bo większość z tych rzeczy no wcześniej musiałem jakoś właśnie zresearchować, poczytać o nich, sprawdzić wszystko. Więc no dajcie znać, czy słuchaliście tam tych audycji, czy wam się podobały, czy chcielibyście, abyśmy zrobili z tego właśnie coroczny cykl, aby to była taka kolejna nasza tradycja, aby co roku ukazywało się takie, się nie podsumowanie, taki przegląd rzeczy, które mają nadejść. To też może być za do przejrzenia po kilku latach. Nie Na zasadzie, ile z tych premier naprawdę się ukazało, ile rzeczy zostało anulowanych. No, nie wiem. No jeżeli chcecie i znajdę w sobie siłę i motywację, to możemy to powtórzyć. W grudniu też dokonałem z Pawłem mm. wielkiego czynu. Spełniliśmy obietnicę. W końcu udało nam się omówić zbiór opowiadań Piotra Borowca Wszystkie Białe Damy. I to był taki podcast, który się za nami bardzo długo ciągnął. Znaczy jest rzeczy wiele, które się ciągną w nawiedzonym podcaście i nie możemy ich skończyć. Zresztą nie tylko u nas, ogólnie w podcastach cykle, które się zaczyna i które potem jakoś gdzieś lewitują poza czasem i przestrzenią, czekając na swój powrót, ale tutaj to my dobry rok obiecywaliśmy to nagranie, a chyba nawet dłużej o nim rozmawialiśmy prywatnie, no ale w końcu się udało i wyszło całkiem zgrabnie, nawet byłem bardzo zadowolony z tego. Wiecie, ciężko się nagrywa audycje o zbiorach opowiadań, no bo nie jest problemem zrobienie takiej krótkiej recenzji w stylu pięć zdań o całości, czy na plus, czy na minus, tam ocena pomysłów języka, wpisanie tego w dorobek autora, czy coś, czy w aktualne inne publikacje dostępne na rynku, a potem nie wiem, podanie najlepszego, najgorszego tekstu to nie jest problemem, ale jakaś większa analiza, no to, to zawsze potem jakoś tak się rozmywa, nie? Zwłaszcza jak tych tekstów jest dużo. A tutaj myślę, że wyszło całkiem spoko. Potem w styczniu, no styczeń to był Split, yy, czyli nowy film Szaja Malana. Koszmar, czyli ten niemiecki horror, który był naprawdę takim mindblowem dla mnie i dla Jarego bodajże. I Bunkier, między innymi, czyli gra komputerowa. Całkiem spoko. Luty to czas podsumowań. <laughs> Jeden wielki miesiąc podsumowania ubiegłego roku. Cztery ogromne audycje, w których wraz z kilkunastoma gośćmi wspominaliśmy sobie rok 2016. Wymienialiśmy najciekawsze teksty kultury, zjawiska, wydarzenia związane z horrorem. I to był ten miesiąc, w którym zadebiutowała w nawiedzonym podcaście masa nowych osób. Pojawiły się także głosy kobiece, nowe głosy kobiece, co było dla mnie bardzo ważne, bo naprawdę w w pewnym momencie, jak sobie robiłem te listy osób, które znam ze środowiska i osób, z którymi chciałbym jakoś nawiązać kontakt, no to tak w pewnym momencie się okazało, że naprawdę większość to faceci po prostu. No i tak mówię, no przecież są też dziewczyny, kobiety i jak pokazała na przykład festiwalowa jesień teraz, wrzesień październik, to te kobiety organizują najważniejsze eventy nawet i to praktycznie w pojedynkę albo nawet jak nie w pojedynkę, to całe zespoły to są tylko kobiety zabawna rzecz. I udało się też kilka tych żeńskich głosów ściągnąć, co było dla mnie takim osobistym sukcesem i fajnie wyszło całe to podsumowanie. Tylko no, no, było właśnie ogromne. I tak e, doszły też do mnie różne głosy krytyczne, że właśnie może jednak za duże, że część tych e, rozmów z gośćmi, to były tak naprawdę audycje tak e, zamknięte w sobie, że można by je puścić jako osobne odcinki, nie? Tylko z drugiej strony podzielić taki czas podsumowań, żeby go puszczać przez pół roku, też bez sensu trochę, nie? Tam część osób mówiła, że też przy takiej ilości osób, to gdy tam jakaś książka się pojawia po raz czwarty, piąty, no z jednej strony spoko, bo to jest sygnał, że o to książkę trzeba poznać, ale z drugiej strony jak się słyszało o niej piąty raz, no to, że to może już nie jest tak atrakcyjne i tak dalej, i tak dalej. I dlatego w tym 2018 roku zastanawiam się, czy znaczy planując rok 2018, zastanawiam się, czy czegoś nie zmienić w tej konwencji. Chciałbym to zrobić i tutaj również będę wdzięczny za sugestie z waszej strony, bo szczerze mówiąc, ja myślę o tym od pół roku. I jeszcze nie wykoncypowałem, co zrobić z czasem podsumowań, jak to sprawnie ugryźć, żeby to nadal było wielkie, ciekawe i bardzo zróżnicowane, żeby to był przegląd wszystkich zjawisk, tekstów związanych z horrorem, a z drugiej strony by tego nie załogać, nie i by siebie też nie zakopać, bo tak jak To jest przyjemne i te rozmowy z ludźmi są przyjemne, tak? Jednak, gdy przez cały miesiąc, praktycznie dzień w dzień, tak, siedzicie nad tym, rozmawiacie z ludźmi o tym, planujecie te nagrania, robicie te nagrania, potem to montujecie, nie wiem, samo przygotowanie postów z tymi rozpiskami, co, kto o czym mówił, no to to jest jakaś masakra, to jest kilka set godzin pracy i dlatego yy, no, muszę coś w tym zmienić. Jak macie jakieś pomysły, uwagi, życzenia, no to dawajcie znać, może jakaś burza mózgów z tego wyjdzie i coś się wymyśli. No i to tyle, jeżeli chodzi o luty. Potem w marcu antywalentynkowy maraton, a więc tradycja. Komiks od Snydera, drugi sezon Asha, kontra martwe zło i przekleństwo podcastingu. Tak, to było w marcu. Jako, że ja co roku w nawiedzonym podcaście wypuszczam taki specjalny epizod z okazji pierwszego dnia wiosny, no to w tym roku też chciałem coś takiego zrobić. A że dotychczas co roku ginąłem w podcaście, to teraz dla odmiany postanowiłem pozabijać innych podcasterów, a samemu przeżyć. I do tego jakby tego było mało jeszcze zaśpiewać, o tym wesoło, no i serio to zrobiłem. znaczy nie zabiłem nikogo, ale na serio zaśpiewałem w podcaście. W sumie nie wiadomo co gorsze. Ale myślę, że no, jako taki specjalny epizod to możecie mi to wybaczyć. Ja się teraz uśmiecham jak o tym myślę, bo to w sumie była też taka fajna podcastowa przygoda i chciałbym przynajmniej ten raz do roku coś takiego zupełnie od czapy specjalnego przygotowywać, nagrywać. Jeszcze nie mam pomysłu na kolejny rok, ale coś na pewno kiedyś mi tam do głowy przyjdzie. Ale teraz właśnie koniec żartów, koniec z tym przekleństwem podcastingu. W kwietniu co było w kwietniu? No, rozmawialiśmy o maratonach, o komiksach, o grach. Zaliczyliśmy też odcinek wielkanocny i obejrzeliśmy coś, o czym chyba lepiej nie wspominać tutaj. Pozdrawiamy Adriana Burza z tego miejsca. Pozdrawiamy Adrian. I w tym roku właśnie dałem się namówić na to oglądanie tych filmów. Też byłem chory wtedy, jakoś na Wielkanoc, ale nie na tyle, żeby nie oglądać. Szkoda. No, zrobiliśmy też sobie małe Q&A wtedy jakoś. W maju natomiast opowiadałem między innymi o Pyrkonie i o dwóch dobrych filmach. W maju też wystartował dwodcinkowy nawiedzony podcast poświęcony literaturze grozy dla dzieci i młodzieży. Temat ciekawy, on wypływał już wcześniej. Na pewno ktoś go poruszył właśnie przy Q&A, ale tym chyba wcześniejszym i jeszcze kiedyś gdzieś ktoś o coś tam pytał. I kiedyś już rozmawiałem też o tej literackiej grozie na fanpage'u, nie na fanpage'u, na grupie Polska Fantastyka. No i teraz udało mi się nagrać taką wielką audycję, w której to Bogusia była ekspertem, a ja raczej moderatorem. I tym samym też Bogusia Szewczyk zadebiutowała w nawiedzonym podcaście. W końcu się udało. I to był bardzo udany debiut, jakby nie patrzeć. Później jeszcze dwa razy bawiłem się w takie podwójne nagrania, to znaczy dwuodcinkowe podcasty, które jak gdyby stanowiły w pewien sposób zamkniętą całość, przy czym później to funkcjonowało na innych zasadach, bo, bo Gusia po prostu zaproponowała mi tak szeroko opracowany materiał, że zwyczajnie ciężko, bo by to było omówić w jednej audycji, by było tego za dużo troszkę byłby taki właśnie infotainment nawet większy niż przy czasie podsumowań mam wrażenie, więc to podzieliliśmy na te dwa odcinki, a później nagrywałem z Pawłem Mateją z Karpenoktem o Kendall Cove oraz z Hubertem Spandowskim z Mando o diabelskiej planszy Wija i po prostu postanowiłem poprzedzić te audycje takim krótkim wstępem, e, troszkę metą i takimi rozważaniami na bardziej ogólnej, niekonkretnie związanymi z tym serialem czy z tym filmem ale że no to wszystko mi się już w mojej głowie tak mocno rozrastało, że nie chciałem potem nagrywać właśnie odcinków po 3 godziny. no to uznałem, że to wydzielimy i tak zrobiliśmy i w ten sposób powstały nagrania o creepypastach i o wierze w duchy które zresztą zostały też całkiem nieźle przyjęte bo myślę, że to, to, to tutaj właśnie można odczuć yy, tę istotę podcastingu nie? taki w miarę luźny temat do takiej rozmowy dwóch, trzech zajawionych osób luźnej rozmowy, niektóre tam jest w jakiś sposób merytoryczna, ale nie ma żadnej spiny. Po prostu dyskutujemy o jakimś ciekawym temacie, no i to tutaj zrobiliśmy. Strasznie luźne i bardzo podcastowe audycje. Musimy częściej w sumie robić takie rzeczy, mam wrażenie. W lipcu, w nawiedzonym podcaście też wydarzyło się coś niesamowitego, bo mogliście usłyszeć samego Jacka Keczama, który osobiście wita w nawiedzonym podcaście. Haha. <słyska> Teraz też mam banana na twarzy. No ale co, dziwicie się? Jack Ketchum. Fuck yeah. e, Tak, dwa tygodnie później z okazji święta policji do nawiedzonego powrócił komisarz Mandel i nie chcę mówić, właśnie nie mogę powiedzieć, że to od zawsze miała być trylogia, ale na etapie montażu pierwszego epizodu, trzy lata temu, nie, trzy lata temu, dwa lata temu, no bo rok temu, dwa lata temu, tak? Już wtedy rozmawiałem z Mando i stwierdziliśmy, że jeżeli Nekro będzie istnieć przez te kolejne trzy lata, no to co roku będziemy oglądać jednego manichalnego gliniarza. Obietnicy dotrzymaliśmy, nawet spójną ramę fabularną mamy, więc fajnie wyszło. Zapytacie może teraz, co usłyszycie w takim razie w lipcu 2018 z okazji Święta Policji? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale złych horrorów o złych policjantach jest całkiem sporo, więc być może coś wymyślimy. Jeżeli chcecie, by ten cykl był kontynuowany, też możecie dać znać, nie, żebym was zachęcał do komentarzy w ogóle w tej audycji. Skąd żeby znowu? Gdzieżby tam? W sierpniu omówiliśmy sobie Here Day Lie, czyli Pierwszy horror, który grałem w VRze. Pierwszą grę w konwencji grozy, którą przeszedłem mając na głowie gogle VR. Niesamowite doświadczenie. Do dziś pamiętam różne takie straszne momenty. Nie wiem Pierwsze spotkanie z Wendigo, wyrastający w centrum miasta wieżowiec, spalone ciała na ulicy, małego onanistę, który za mną biegał, ludzi, zwierzęta i masę innych detali. Naprawdę Ciekawe doświadczenie. Jestem też zaintrygowany tym, w którym kierunku to pójdzie. Nie? Co będzie z tym vr -em? Kiedy i w jaki sposób wejdzie do takiego życia codziennego? Zobaczymy. Wtedy też w sierpniu opublikowałem krytyczną recenzję pełzającej śmierci Tomasza Siwca. To była pierwsza z zapowiadanego ciągu publikacji, nagrań o publikacjach właściwie od Phantom Books i z biblioteczki Okolicy Strachu. Nagranie, które bardzo mnie wymęczyło, bo wiecie, prosto jest wyśmiać złą książkę, ale to nie było tak jak z Destrein na przykład, że po prostu w pewnym momencie zrobiło się głupio, absurdalnie i można strzelić face -palma i się pośmiać. Nie, to była innego rodzaju zła książka i to nagranie naprawdę bardzo dużo mnie kosztowało, wymęczyło. Pewnie niewiele osób sobie z tego zda sprawę ostatecznie po przesłuchaniu tego, ale ciężko było to nagrać i jakoś też ciężko mi było potem przejść na przykład do tej kolejnej publikacji, dlatego też ten cykl i z innych kilku powodów, do których przejdę później jakoś tak cały czas nie został zrealizowany, pewnie Sebastian już niczego do recenzji nie prześle no trudno, ale no udało się i w sumie też jestem zadowolony z tej audycji, bo myślę, że jak na to, co mogłem zrobić to właśnie wykonałem plan maksimum wyszło całkiem spoko później był Death Note i po tym nowym Death Note który, jak wiecie, szczerze Wam odradzamy, przeszliśmy do festiwalowego września. A we wrześniu ukazały się tylko dwa odcinki nawiedzanego podcastu. Relacja na żywo z Kapitularza i Relacja na żywo z Kopernikonu. Zresztą podobnie było w październiku. Znaczy, W październiku ukazały się trzy nagrania, ale tak naprawdę dwa z nich były je... częścią jednej audycji, jednej relacji. I wtedy ukazały się relacje ze Film Fest i z Kwason. No, co tu będę mówił? Jeżeli chcecie poczuć się jak my na tych imprezach, no to posłuchajcie sobie relacji na żywo. A teraz mogę tylko powiedzieć, no, że Kapitularz i Kopernikon to są bardzo udane konwenty z bardzo dobrą atmosferą. Całkiem nieźle zorganizowane, przygotowane, na no, bowiem się bardzo dobrze. A Split Film Fest i Kwason, czyli jedna impreza z Lublina, druga z Krakowa no, no to są te imprezy, to są te imprezy, gdzie te imprezy to jest napisane kapitalikami. Splat Film Fest to jest ta jedna impreza dla fanów filmowego horroru, którą trzeba zaliczyć, jeżeli ktoś się interesuje filmową grozą. A Kwason to jest ta jedna impreza dla fanów horroru literackiego, zwłaszcza tych, którzy się interesują rynkiem literackiej grozy w Polsce i polskimi też autorami, książkami. No i też to trzeba zaliczyć. tak? Lubicie film Splat Film Fest, lubicie książki Kwason, no warto, warto i jak chcecie więcej dowodów przesłajcie te audycje, my tam się rozpływamy nad tym. Serio, jeżeli tylko będzie okazja tak fizycznie znaleźć się na tych imprezach w roku kolejnym, to na pewno tam się pojawię. I, i to tyle. No. Odcinek o kwasonie opublikowałem tydzień temu, więc tak dochodzimy do dnia dzisiejszego. I jeżeli mam podsumować ten rok pod kątem podcastów, to abstrahując od tych przerw kilku, to był bardzo dobry rok, mam wrażenie. Bo Usłyszeliście na łamach Nawiedzonego masę nowych głosów, naprawdę dużo głosów premierowych, w tym też osób, które nie tylko zadebiutowały u mnie w Nawiedzonym, ale ogólnie jakoś nie są obecne w świecie podcastingu. A tutaj mogliście usłyszeć, co mają do powiedzenia na temat różnych książek, filmów i tak dalej. Ponadto poruszyliśmy dziesiątki ciekawych tematów. No czego w tym roku nie było, nie było, nie, domy Strechu też były w czasie podsumowań. Były, nie wiem, przedstawienia teatralne, właśnie książki, komiksy, filmy, gry wiadomo, ale mieliśmy właśnie grę w wiarze, mieliśmy, nie wiem, tę literaturę dla dzieci, te duchy, creepypasty. pasty, jakaś tona różnych ciekawych tematów. Ja nie zawsze byłem zadowolony z tej mojej części wkładów w podcast, bo nie zawsze był czas na to, by zrobić odpowiedni research, żeby się odpowiednio przygotować. Czasem też coś się montowało jakoś na szybko. Na ostatnią chwilę po nocach były te różne obsuwy, ale ogólnie Jestem zadowolony, nawet pomimo tego, że było kilka tych sobot bez podcastu, które jakoś tam nadganiałem przez pewien czas, a potem mi się to troszkę no, przestało udawać, ale i tak ogólnie jestem zadowolony. Plan najbardziej posypał się w lipcu i w sierpniu, bo to był właśnie ten moment, ja nie pamiętam szczegółów samego początku, ale raz nie dałem podcastu, bo coś tam, nie wiem. Dużo się wtedy działo. Nie? Potem jakoś to nadgoniłem przed moim wyjazdem na urlop, który do końca urlopem się jednak nie okazał. I niestety po powrocie przerwa się wydłużała i wydłużała i wydłużała. To było tak, że przed moim wyjazdem dostajecie dwa odcinki. Ja chyba wtedy w ogóle nagrałem trzy konglomeraty i dwa nawiedzone, jakoś tak na szybko w miarę. I to wszystko jeszcze zdążyłem zmontować. A po moim powrocie było chyba 3,5 tygodnia znaczy. A potem razem z tym moim wyjazdem było 3,5 tygodnia przerwy bez żadnego nawyzanego podcastu. Masakra, no ale jakoś tak wyszło niestety. No i przyczyny tego kryzysu, który w pewnym sensie tak do dzisiaj są dwie. Po pierwsze, życie mnie trochę przytyrało, tak zwyczajnie, po prostu. Wiecie, zakończyłem SMS kolejny na uczelni jako wykładowca i doktorant. Ale zaczęły się inne rzeczy. Nie poza całą biurokracją. W lipcu zaliczyłem dwa egzaminy doktorskie i ubiegałem się o pracę w Niemczech. I to wszystko pochłonęło mi właśnie 3-4 tygodnie z życia bo co tydzień miałem inny egzamin albo rozmowę kwalifikacyjną, czy inny deadline. Zaliczyłem sobie filozofię i szwedzki na piątki. Byłem bardzo zadowolony z siebie, bo wiecie, to nie są jakieś tam zwykłe egzaminy w sesji, tylko to są te egzaminy te ostatnie, ostateczne, więc jednak stres jest większy i człowiek chce wypaść jak najlepiej. I się udało tutaj. Potem zacząłem się przygotowywać do rozmowy w sprawie wykładania na stawistyce w Niemczech, bo dostałem taką właśnie ofertę. I wtedy też życie prywatne zaczęło mi się sypać. Przez stres totalnie rozregulował mi się też zegar biologiczny, straciłem motywację o czegokolwiek, siedziałem nad wszystkim po nocach, nie musiałem wtedy wstawać na kursy z rana, więc to było tak, że kładłem się spać czasem o siódmej rano i tak wiecie raz, drugi, trzeci można, ale jak to zaczyna trwać dłuższy okres czasu, to ciężko jest w ogóle ogarnąć cokolwiek, a to u mnie trwało przez prawie miesiąc, do tego Niemcy dali ciała, jeżeli chodzi o tę o kwestię tej pracy, to znaczy ja mam takie szczęście w życiu, że praca przychodzi do mnie. Każda praca moja dotychczasowa, każde doświadczenie zawodowe przyszło do mnie, to znaczy oferta przyszła do mnie. Gdy ja szukałem jakiejś pracy, bo tak też się zdarzało kilka razy, to na ogół jej nie przyjmowałem, albo mnie nie przyjmowano, bo okazywało się że, no nie wiem, ktoś chce mnie oszukać, leci w kulki i tak dalej. Miałem taki epizod z zbiorem tłumaczeń, właśnie niefajny, gdzie robiono mnie w konia już na starcie tak mocno, że nawet jednego tekstu nie przetłumaczyłem. A tutaj właśnie praca przyszła do mnie. Ktoś się do mnie odezwał, że szukają wykładowcy w Niemczech, no ale że to, no i czy bym się zgodził. No to spoko, nie? Mówię, że mogę spróbować. Ale że to praca na uniwerku, posada państwowa, to trzeba rozpisać konkurs. W Polsce chyba też jest taki obowiązek, w Niemczech na pewno. No i nagle się okazało, że jest masa chętnych. I to o tyle absurdalne, że, znaczy posada spoko, ale umowa na rok dwa, tutaj niby w ogóle ludzie chcieli rezygnować ze stałego etatu w Polsce, byleby wyjechać. Jakoś tak dziwnie to wyglądało, ale już nie wchodźmy w te szczegóły. Chodzi o to, że było dużo chętnych, no i w tym osoby lepiej przygotowane do tego konkretnego stanowiska, do objęcia go ode mnie, więc ja rozumiem, że mnie nie przyjęli, no nie ma w tym niczego dziwnego, gdy nagle się okazało, że naprawdę mają w kim, w czym wybierać i że są ludzie super właśnie pod to stanowisko przygotowani, no to spoko, niech ich biorą. Nie mam o to żalu, że tam straciłem trochę czasu. No nie wiem, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej czy coś, ale do jasnej cholery powinni dać znać, jaką decyzję podjęli, nie jak się sprawy mają. A tu się okazało, że powiedzieli, że odezwiemy się wkrótce, tak niedługo. No i minął tydzień, minął dwa, a tutaj nic nie wiadomo. Minął trzeci tydzień, czwarty tydzień, nadal nic nie wiadomo. I ostatecznie okazało się, że sekretariat... Y ten związany tak jak gdyby z tym miejscem, gdzie konkretnie miałbym pracować, uznał, że to kadry powinny dawać znać, rozsyłać wiadomości, a kadry w sumie tego nie zrobiły też. Nie wiem, czy nie wiedziały, czy z jakiegoś innego powodu, czy ktoś zapomniał, czy im się nie chciało. No w każdym razie nikt nie odezwał się do osób ubiegających się o pracę, nikt z nas osób rekrutujących się tutaj nie otrzymał żadnego feedbacku. I do mnie informacja zwrotna dotarła dopiero dwa tygodnie temu bodajże mailem. Na zasadzie wiecie, w połowie października jakoś, a mówimy o pracy na uniwerku od tego semestru, który teraz trwa, a więc już w momencie, gdy ten semestr trwał, to ja dostałem informację zwrotną, że nie, nie pracuje pan u nas. <grym> Brawo! Po prostu genialnie! Ja miałem o tyle szczęścia, że moja szefowa tutaj z mojej pracy w Łodzi była akurat y, jakoś chyba na końcu, pod koniec sierpnia, czy na początku września na miejscu tam na tamtym uniwerku i dopytała zwyczajnie y, pracowników co i jak nie w sprawie tej całej rekrutacji o to stanowisko, więc ja dostałem jakiś feedback wtedy, ale cała reszta, nie wiem, no pewnie większość osób dostała tak jak ja dwa tygodnie temu, no co jest straszną żenułą i patologią, ja współczuję osobie, która dostała tę pracę, bo prawdopodobnie też dowiedziała się bardzo późno zakładam, że nie dwa tygodnie temu, no bo wtedy, to sorry, no pewnie by nawet tej pracy nie przyjęła, ale nawet jeżeli dowiedziała się, nie wiem, tak jak ja, no to słuchajcie, sam fakt, że wiecie, wyjeżdżacie na rok, dwa z kraju, no to trzeba przygotować się, nie? Już pomijając kwestie właśnie ogarnięcia samego mieszkania tutaj w miejscu, gdzie teraz przebywacie, pracy dotychczasowej, właśnie zerwania umów, nie wiem, no załatwienia spraw jakichś tam rodzinnych, ale nawet głupie rzeczy w stylu ubezpieczenie czy coś, potem pakowanie, się, nie wiem, może ogarnięcie jakiegoś laptopa na wyjazd. To wszystko trwa, potrzeba czasu i pieniędzy na to, a jeszcze chodziło o przygotowanie dziewięciu zajęć. Dziewięciu zajęć dla różnych grup studentów, no to, to też się nie robi tak pstryk i już. Trzeba, nie wiem, mieć książki do tego, które też trzeba wcześniej zamówić czy kupić. Trzeba to wszystko opracować sobie na spokojnie, pokserować przed wyjazdem. No ja na współczuję tej osobie, bo no, duże czasy raczej na to nie miała. A cała reszta, no ja też dowiedziałem się troszkę wcześniej, a ktoś, nie wiem, czekał do ostatniej chwili, może sobie nie szukał pracy, no i co, został potem na lodzie nagle w październiku, no kiepsko to wyszło, ale abstrahując od tego, wracając do mnie, no na szczęście ja dostałem ten feedback trochę wcześniej jakoś we wrześniu sytuacja moja rodzinna troszkę się unormowała. Ja wiedziałem, że już zostaję w kraju. Zacząłem więc szybko organizować pracę w Polsce. Na szczęście mam dobre stosunki z szefową, więc nie było tak, że ohoho, chciałeś wjechać, a teraz zostajesz, to co? No to, to masz problem sobie. Szukaj nowej pracy. nie Tylko nie, od razu mnie przyjęli. Dostałem kontynuację moich grup. Wszystko jakoś tak się w miarę ułożyło. Zgłosiłem się od razu na te wszystkie festiwale. Napisałem Agnieszce, że tak, że chcę na Kopernikon, że w ogóle róbmy tonę programu i wszystko. złożyłem podania studiów doktoranckich, żeby móc pracę skończyć, bo wszystko zaliczyłem. Wszystkie przedmioty, egzaminy, wszystko za mną, ale jeszcze trzeba rozprawę dokończyć. No i zacząłem rozpinać co dalej ze wszystkim. I właśnie, wiecie, niby wszystko się nogmuje, ale prawda jest taka, że już w drugim tygodniu września zacząłem uczyć. Dostałem kursy, nie? Potem zaczęły się te wyjazdy, rozjazdy. Ja wróciłem osłabiony. Poszedłem na zajęcia na rano. Ktoś na mnie kichnął, kaszelnął zakasłał i się rozchorowałem, spędziłem tydzień w łóżku, potem zaraz zaczął się październik, nowy rok akademicki. Cały październik był potwornie chaotyczny na Uniweku. To, to zawsze niby tak jest, że te pierwsze dwa tygodnie to wiecie, bałagan, zmiany, ciągłe przesunięcia godzin, salek, etc., etc., ale w tym roku było jeszcze gorzej, bo okazało się, że na niektórych kierunkach, na których mamy wielu obcokrajowców, jest za dużo studentów, to znaczy były dwie rekrutacje, jedna dla polskich studentów, jedna dla osób z zagranicy i te osoby z zagranicy nie były uwzględnione nigdzie w statystykach i przez to nie wiedzieliśmy, ile będzie osób mówię, nie wiedzieliśmy jako po prostu pracownicy już trzymający zajęcia, czy układający plan no i ja też na przykład uczę w tym roku dziennikarstwo międzynarodowe i byłem nastawiony na około 30 osób w dwóch grupach. Okazało się, że na zajęcia przyszło łącznie chyba z 60 osób, bo tam nagle się okazało, że w ogóle uczę dwa kierunki w ramach jednej grupy i że tych osób jest za dużo, one się nawet w sali nie mieszczą. No trzeba było od nowa układać plan, tak dzielić wszystkich na grupy, dostałem dodatkowe zajęcia. Zresztą na kursach komercyjnych też mi doszła jedna grupa i i jak się tak na to patrzy z boku, no to tak się wydaje, że to, no to nie jest dużo, a tam jedne zajęcia w tygodniu po dwie godziny, nie? czy tutaj tam jakieś dodatkowe dwie godziny też w, na kursach, no to spoko, tylko że potem człowiek liczy na to, że nie ma czasu i sił, no bo jest chaos, tak jest bałagan, bo nie wiem, tam... O 23, o 24, o pierwszej w nocy wysyłam maile w sprawie właśnie tych grup, żeby wiedzieć kogo uczę, gdzie, kiedy, jak, następnego dnia i co przekazać studentom, bo oni będą mnie pytać tak na moich zajęciach, a nie koordynatora, którego tam nie będzie akurat. No więc takie ogarnianie wszystkiego. No człowiek zwala na to winę, że jest zmęczony, nie? ale potem się okazuje, że chaos troszkę słabnie, że sytuacja się zaczyna normować, a czasu nadal nie ma. Ja w tym semestrze prowadzę 21 godzin lekcyjnych tygodniowo. No i osoby mające jakiś taki normalny etat mogą powiedzieć, że to, to jest 20 godzin, w ogóle śmiech na sali. No... No nie, to jest więcej niż cały etat, który mi zaproponowano w Niemczech. Tak miałem mieć w Niemczech cały etat 18 godzin, tu mam więcej godzin. I pamiętajcie, że poza tym czasem spędzonym w salkach lekcyjnych nie? czy wykładowych, no to jeszcze mamy bezpłatne konsultacje, mamy okienka między tymi godzinami. Trzeba przejechać nie wiem, z miejsca, gdzie mam jedne kursy do drugiego miejsca, czy na uniwersytet, czy z powrotem. No a poza tym trzeba kiedyś opracować materiał, przygotować handouty, testy, nie wiem, sprawdzić kartkówki, wypracowania i tak mija dzień za dniem. I ja tak niby funkcjonuję od dawna i nawet się do tego przyzwyczaiłem. Od kilku lat, yy, znaczy ok, nie dosłownie w takim samym trybie, ale w sensie, że mam dużo różnych rzeczy na głowie, że tak latam właśnie z jednej pracy do drugiej. Gdy na przykład miałem mniej kursów, które prowadziłem, czy gdy na w samym początku miałem, miałem tylko kilka zajęć na uczelni, no to spędzałem ten zaoszczędzony, powiedzmy, czas, nie wiem, na tłumaczeniach, tak dużo tłumaczyłem, czy na wolontariacie, bo przechodziłem przynajmniej raz w tygodniu na wolontariat. I w sumie to ja nawet lubię mieć zawalony grafik, bo wtedy jakoś tak motywuję się do kolejnych zadań. Problemem jest to, że po pierwsze, no, w tych takich bardziej chaotycznych miesiącach jest ciężko, po drugie, czasem, gdy coś ci się wali w życiu prywatnym, no to ciężko pogodzić jednak taki natłok obowiązków z jakimiś innymi problemami, a poza tym od tego pracoholizmu troszkę mi odwaliło chyba przez te wszystkie lata. I gdy mówię odwaliło, to to nie jest do końca znaczy no to nie jest taki śmieszek tylko tylko na serio. No ostatnio zdałem sobie sprawę w tym minionym miesiącu, że mam problem z ambicjami i nie potrafię odpoczywać i już rozwijam. Ambicja niby dobra rzecz, nie? W ogóle tutaj sobie możecie żartować, nie? Że to jest trochę jak z tym pytaniem na rozmowie kwalifikacyjnej. Pana największa czy pani największa wada, no to perfekcjonizm, nie? Żeby, bo są takie różne filmiki w sieci i inne materiały, które jakieś takie paracoachingowe, które sugerują, nie by się przygotować na takie różne głupie pytania z rozmów kwalifikacyjnych. Ja kiedyś prowadziłem koło naukowe związane z PR-em, HR-em, coachingiem i w związku z tym trochę w tym siedziałem i tak wiem, jakie to jest bagno, bo poznałem je też od tej drugiej strony jako osoba zaangażowana w różne projekty. No to właśnie tak można pomyśleć, nie? że perfekcjonizm, ambicja, coś dobrego, nie motywuje do działania, do dawania z siebie 100%, 110%. To jest trochę jak taki stres nie? w kontrolowanej ilości, że pomaga dać siebie więcej. No i tak tak tak, dokładnie tak jak stres w kontrolowanej ilości pomaga, ale w niekontrolowanej ilości szkodzi, przybija, ogranicza, wyniszcza fizycznie i psychicznie. I Właśnie i ambicja, i stres mają to ze sobą wspólnego. Rok temu mówiłem wam, chyba nawet w tym podcaście podsumowującym, albo w Q&A, że przykładowo studia doktoranckie i w ogóle praca na uczelni są deprymujące dla mnie, demotywujące, bo mało kto nas chwali. Znaczy nas, w sensie ludzi w tej branży. Dostajecie tutaj bardzo mało pozytywnego feedbacku, i to dobija, bo oczywiście jak coś zawalicie, no to po łbie dostaniecie. Ale jak coś zrobicie dobrze, no to mało kto wam powie, że super, że dziękuję i tak dalej. Są takie doświadczenia, to nie jest tak, że nie ma ich w ogóle. Ja na przykład ostatnio miałem takie dwa bardzo mocne wydarzenia, pozytywne jeżeli o to chodzi, bo przykładowo w ubiegłym roku, w tym w sumie, w którym też, o którym teraz mówimy, nie, w semestrze zimowym dostałem grupę, to też byli dziennikarze międzynarodowi i pierwszy rok, która to grupa okazała się taką bardzo pozytywną grupą, zaangażowaną, sumienną, y, ludźmi, którzy nie studiują z przypadku, bo często to jest tak, że wiecie, jest taka ściana, przychodzi przychodzicie na studia na pierwszym roku i to zarówno ze strony studentów, jak i wykładowców, że ci ludzie są tacy bardzo nieżyciowi, niepragmatyczni, co jest normalne, bo po prostu wchodzą w zupełnie nowy świat. No liceum, a studia to są dwa różne światy. I gdy się przychodzi na studia, też byłem załamany, na początku tym, jak wiele się zmieniło. Tylko, że jeżeli się tych ludzi poprowadzi, wytłumaczy się im różne rzeczy, no to wtedy już można wymagać tych rzeczy, nie? Że, nie wiem, jak się wytłumaczy studentom jak funkcjonuje uczelnia, jak funkcjonuje przedmiot i tak dalej, oni nie ogarniają, no to można się na nich wkurzać, ale często też im się nie tłumaczy wielu rzeczy, a i tak się tego wymaga i potem są pretensje, że o, dlaczego oni nam nie czytają w myślach, czy nie wiem, dlaczego nie czytają regulaminu uczelni na pierwszym roku, no dlaczego, bo nawet nie wiedzą, gdzie go znaleźć, czy że coś takiego istnieje i po co im to? No, ale abstrahując od tego, może w ogóle kiedyś nagram podcast, nawet może z Hubertem. Co o tym, jak to być nauczycielem i jak to wygląda od drugiej strony? Znaczy, może nie powinniśmy. W sumie ty już nie pracujesz czynnie, nie? to może mógłbyś. Ja jako ktoś, kto czynnie siedzi w tym świecie, może nie powinienem, ale z drugiej strony są takie rzeczy, z których ludzie sobie nie zdają sprawy, a może moglibyśmy o tym pogadać. Nie wiem, no jak tam Hubert chciałbyś? I może słuchacze powiedzą, czy by chcieli, ale wracając tutaj, nie? miałem tę grupę, która naprawdę szybko łapała wszystko, co się im mówiło i się bardzo dobrze z nimi pracowało. I potem semestr się kończył no i mówię, że w przyszłym semestrze prawdopodobnie się nie zobaczymy, no i usłyszałem, ale to co nie chce pan nas uczyć? A to wygląda tak, że wykładowca nie ma wpływu na to, jaką grupę dostanie. To znaczy, to nie jest tak, że my sobie możemy wybierać grupy, czy przedmioty. To znaczy jeszcze przedmioty. Tutaj jest jakieś pole do manipulacji, bo to jest trochę umowa społeczna. W sensie, no nie wiem, jak ktoś się dobrze czuje w jakimś przedmiocie, albo nie wiem, pisał z podobnych zagadnień jakąś większą pracę naukową, zajmuje się tym, interesuje się tym, to jest prawdopodobne, że dostanie ten przedmiot i że wszyscy też się na to zgodzą i nie będzie miały żadnych problemów z tym. Ale jeżeli chodzi o konkretne grupy potem, czy lata, zwłaszcza przy przedmiotach, które trwają przez wszystkie semestry, no to tutaj już nie ma, także sobie coś wybieramy. My też nie, mamy koordynatora od drugiego roku, który uczy tylko na drugim roku, czy tam głównie na drugim roku, ale cała reszta to już jest tak w miarę losowo. No, jak komu pasują godziny, tak można się czasem na coś nie zgodzić, ale jednak w większości to jest jakoś tam narzucone i tutaj też, no, dostałem jedną grupę na SMS, wiedziałem, że w drugim dostanę prawdopodobnie inne, bo znowu będzie rotacja i tyle, no ale studenci pytali, czy by nie mogli czegoś zrobić, no i ja tak mówię, no wiecie, no teoretycznie, no to można, nie wiem, iść do przełożonych, napisać jakieś podanie może, czy coś, yy, tak oficjalnie wejść na drogę porozumienia. No, ale ja też o tym tak myślałem, że no, co roku studenci praktycznie mówią, że szkoda tak, że chcielibyśmy dalej i tak, no ale ja im mówię, że to nie jest zależne ode mnie i temat umiera. A tu się okazało, że studenci poszli do sekretariatu, poszli do mojej przełożonej. Napisali potem maila w takiej formie a la podanie właśnie i potem przełożeni przyszli do mnie i mówią, Szymon, dostaliśmy coś takiego, co to jest, tłumaczcie. No bo takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko w gruncie rzeczy. No i mówię, że no, powiedziałem, że mogą się zgłosić taką drogą urzędową i jeżeli chcą coś załatwić, bo ja mam na to wpływu. No dobra, no to chciałbyś mieć tę grupę dalej. Ja mówię, no że mogę mieć, no bo są no, spoko, grupa dobrze mi się z nimi pracuje. Dlaczego niechętnie? No i dostałem ich na drugi semest. Dalej nam się pracowało bardzo dobrze i potem po sesji jakoś nie mieliśmy ze sobą kontaktu, bo sesji poprawkowej ja też już nie prowadziłem, no i wiedziałem, że w tym roku dostaję inne roczniki, inne grupy, inne kierunki i wysłałem tym ludziom po prostu maila, że dzięki za ten ubiegły rok, tak szanowni państwo, dziękuję za ubiegły rok. Wiem, że w tym roku będę uczył inne grupy, więc chciałbym tam Państwu życzyć no, powodzenia w tym roku, sukcesu w życiu i łatwej, udanej sesji, a potem odpoczynku. Coś na tej zasadzie, nie, nie pamiętam, bo to już też było dwa miesiące temu. I potem spotkałem tych ludzi na korytarzu i oni znowu nawet nie będą co mówili, ale powiedzieli właśnie, że dziękują, że dostali tego maila i że nie wiedzieli jak odpisać, że nie chcieli tak na szybko, ale że właśnie dziękują, że szkoda, że nie mamy zajęć i kurde, to było takie miłe, a przez to, że ogólnie tego pozytywnego feedbacku jest właśnie mało na uczelni, no to już w ogóle wiecie, to jest ten moment, kiedy macie ochotę pofrunąć na tej pozytywnej energii. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Ale ogólnie tego jest mało i jeżeli już to ten feedback pochodzi na przykład bezpośrednio od osób, które uczę. Ale jak na przykład robiłem tłumaczenie, no to wtedy wiecie, nikt nie napisał, że o świetne tłumaczenie czy coś, tylko jak cośkolwiek było nie tak, no to co najwyżej wtedy dostawę maila. No więc brakuje tego pozytywnego feedbacku. a Ja sobie uświadomiłem, że sam też mam problem z taką pozytywną ewaluacją, z pozytywną oceną moich działań. To znaczy, gdy wrzucę do sieci nowy podcast przykładowo, czy wygłoszę jakieś, jakieś dobre wystąpienie na konferencji czy konwencie, czy nie wiem, gdy skoczę na świetlicę i tam popracuję sobie z ciekami, to jestem potem zadowolony i dumny jakoś z tego, ale przez krótki okres czasu, nie wiem, przez kwadrans, pół godzinki, może godzinkę, a zaraz potem zapominam o tym, rzucam się w wir pracy i myślę o tym, czego nie zrobiłem. Albo co zrobiłem źle i co by wypadało poprawić. Siadając do tego nagrania dzisiejszego, nie? i gdy myślałem o tym właśnie całym ubiegłym roku nagrań, o tym wszystkim, co tutaj zrobiliśmy w wyzwanym podcaście, zrobiliśmy ja, moi goście, wysłuchacze, tak, no bo to jest taka jakaś społeczność już teraz. I nie myślałem za bardzo o tym że dostaliście 48 podcastów, tylko o tym, że nie nagrałem tych pięciu pomiędzy, po drodze. I, I to jest trochę chore, no to nie jest normalne. Załóżmy, że jeden podcast trwał w tym roku średnio godzinę. Myślę, że więcej, bo nie wiem, no było kilka takich po 2-3 godziny, a nie wiem, ze splet to chyba 4 ponad łącznie trwa. Zresztą chyba czas podstumaj też, no, nieważne, załóżmy, że średnio godzinę. Słyszycie? To już mi odbija. Przygotowanie jednej godziny myślę, że to trwa tak z pięć razy dłużej, około 5 godzin. Pracy potrzeba na jedną godzinę audycji. I to już abstrahując od czasu na przeczytanie książki, wypad do kina, ogranie gry, czy coś takiego, mówię tylko o researchu, samym nagraniu i montażu. Załóżmy więc, że... zaokrąglimy to, bo w sumie będzie ciężko policzyć. Że było 50 audycji po godzinie, czyli po 5 godzin pracy. 50 razy 50 daje 250. 250 podzielić na 8. 8, tak jak, wiecie, dniówka normalna w pracy takiej zwyczajnej. 250 na 8. E, Panie humanisto, 8 razy 3, 24, 240, tak, 1, to daje 31, no, 31 i troszkę. Czyli jak gdyby poświęciłem 31 dniówek, 31 dni pracy po 8 godzin dziennie na nawiedzony podcast. Ja myślę, że to jest mocno zaniżone, to jest dużo zaniżone. <grych> Ale nawet zostając przy tych danych, nie? Mówię tylko o nawiedzonych podcastach, już nawet nie o konglomeracie, czy o czymkolwiek innym, ale zamiast pomyśleć sobie, że 31 dni na to poświęciłem, powstało 48 audycji na masę tematów i każdy znaje coś dla siebie. Nawet jak ma ograniczone zainteresowanie, ale siedzi w horrorze, no to każdy znaje coś dla siebie i nawet jak się komuś tam nie spodoba, to myślę, że dla większości to jest coś fajnego do cholery. A poświadomie skupiam się na tym, że nie zrobiłem tych pięciu. Ech. No i tak samo jest z innymi rzeczami, bo to nie chodzi tylko o podcasting. Ja na przykład ostatnio byłem na Świetlicy, no to też zamiast pomyśleć o tym, że chodziłem tam przez kilka lat regularnie, co tydzień, a czasami nie na całe półkolonie czy coś, na dłuższy czas wpadałem, jak tylko mogłem i przez te kilka lat spędziłem tam ponad tysiąc godzin. No bo wiecie, praktyki, potem chodziłem regularnie, dzień w dzień, jak mogłem bo potem jak nie mogłem to raz w tygodniu, potem jak były jakieś imprezy troszkę dłużej, czasami całe dnie tam spędzałem, robiliśmy nie wiem jakieś zbiórki pieniędzy, różne inne rzeczy. Myślę, że ponad tysiąc godzin, znaczy na pewno no tam spędziłem w sumie. Nie? I to jest masa pozytywnych doświadczeń, masa no naprawdę świetnych momentów, gdy właśnie ci wspólnie tam bawiliśmy, graliśmy w coś. I teraz to też dzieciaki dały mi to odczuć. Zresztą nie tylko dzieciaki, bo tam Łukasz, który za to odpowiada. Pozdro Łukasz. Też dały mi odczuć, że jestem częścią tej wspólnoty, bo wiecie, w ogóle przywitanie o to, wujek, Jezus, już przyszedł, rzucają się na mnie, już wiszli na mnie w szóstka, siódemka, ósemka dzieci. Potem, nie wiem... Jak przyszedł czas integracji, bo zawsze na początku mamy taki czas indywidualnej pracy, nie wiem, korepetycji, nauki, każdy zajmuje się tam sobą, czy w małych grupkach dzieciaki coś robią, potem posiłek i, i drugą połowę zajęć poświęcamy na integrację, na coś, co robimy wszyscy wspólnie jako grupa, na takie, wiecie, na socjalizację tych dzieciaków, na wspólną zabawę, quizy, naukę, jakąś pracę kreatywną, sport, różne inne rzeczy? No to, gdy wybieraliśmy zabawę na tę właśnie integrację, to padały właśnie teksty, że to może zrobimy to, bo właśnie zawsze z wujkiem Szymonem to robiliśmy. Albo to, bo wujek Szymon fajnie opowiada tam, jak gramy w mafię, nie? No to może w mafię zagramy. No i super jest to. Wiadomo, ta więź trochę zanika, gdy tam rzadziej przychodzę, ale to wszystko nadal w tych dzieciakach żyje. Teraz na przykład jedna dziewczyna, dziewczyna teraz to jest młoda kobieta, ale gdy ją poznają, to ona miała, nie wiem, 11 lat? Chyba? 12? 10? Nie wiem, chyba 11? Byłam dziewczynką, która mi tam sięgała, nie wiem, do pasa i miała taką żółtą koszulkę, pamiętam, na jednym z pierwszych wyjść naszych wspólnych z dzieciakami, która tak strasznie waliła po oczach tą żółcią. Miała takie plastikowe, wyplatane jakieś cudeńka, wplecione we włosy, a teraz jest młodą kobietą, która studiuje właśnie na moim wydziale, zresztą na dziennikarstwie, ja jej nie uczę, ale uczę osoby, z którymi ona się spotyka na innych zajęciach. Wiecie, jak się o tym wszystkim myśli, że się razem pracowało przez te kilka lat z tymi osobami, że te osoby teraz wyrastają na fajnych, dorosłych ludzi, jak w takiej szerszej perspektywie, czy nawet takiej małej, nie? że właśnie nie wiem, pracowałeś z dzieckiem przez tą godzinę, dwie, uczyłeś historii, tłumaczyłeś matematykę, czy coś tam potem to dziecko dzięki tobie zaliczyło, czy dostało tam dobrą ocenę i samo się cieszy, że dało radę. No to wszystko jest budujące, nie, ale ja idąc ostatnio na świetlicę, nie myślałem o tym wszystkim, tylko jadąc tam całą drogę i wchodząc i będąc nawet na miejscu na początku, dopóki mnie ta atmosfera nie kupiła, całkowicie myślałem sobie, ale kijowo się stało, że tak rzadko tam teraz przychodzę, że coraz rzadziej zaglądam. E, Lipa, masakra, w sumie to już głupio przyjeżdżać. No i coś takiego we mnie siedzi, co mnie tak nakręca. Tak samo, gdy byłem na nie to ja zamiast się radować cały czas tym, że się widzimy większą ekipą, nie, na przykład, że właśnie radować się na spotkanie z Karpiami i na wspólne prelekcje, które zresztą wypadły bardzo dobrze, nie? I to fajny efekt dobrej współpracy między nami był. To ja się zastanawiałem momentem, czy mnie zaraz Aga i Paweł nie powinni ochrzanić. Nawet nie, że to zrobią, nie, ale czy nie powinien mnie ochrzanić, że tak mało piszę, właśnie, że w ogóle nie piszę recenzji na Klarkbenoknym. No i rozumiecie, znowu, nie? To takie szyby zwierciadło. Ostatnio Roman Maciak żartował sobie na fanpage'u jakby Noctem. Z tego właśnie, że ja tutaj wspominałem w kilku miejscach o tych tekstach, które chciałem napisać, ale no, no, no, no wiecie? No i Romanie drogi, tak jest że ja chcę to napisać. Ja mam w ogóle na komputerze stacjonarnym, na laptopie, na dysku zewnętrznym z dokumentami, foldery karpę i tam mam pliki tekstowe ponazywane. W niektórych nawet są notatki już jakieś wstępne, nawet jakieś wersje robocze tekstów. Chociaż to tak mniej, ale też coś jakiego jest. I ja to wszystko miałem w planach. Część tak naprawdę, no już mi tak wyleciała z głowy tych książek, że pewnie to już przepadło, ale część nadal chcę nadrobić. Tylko Tutaj nie tylko chodzi o brak czasu ogólnie, ale ja mam jeszcze jakiś taki kryzys pisania. Ostatnio coraz ciężej mi się pisze, nieważne czy tak chcę naukować, czy publicystyczne, czy coś innego. Jakoś tak wyszedłem z sprawy, a jeszcze przy podcastach, ja nawet teraz jak palę jakąś głupotę w tym czy innym nagraniu, no to tak łatwiej mi jest na to przymknąć oko, no bo wszyscy wiemy jakie to jest medium. tak? No jak się przejęzyczę, pomylę datę, nazwisko czy coś no to trudno, no, poszło, poleciało i tyle. Ale jak w tekście coś mi nie gra, to ja nie mogę tego puścić. Ja w ogóle mam, wtedy jeszcze bardziej mi odbija, że to musi być perfekcyjne, to musi być odpicowane na maksa. I ja wiem, że nie wiem, artykuł naukowy zawsze przeczyta dwóch, dwóch tych jakichś tam redaktorów przynajmniej, ktoś od korekty, jeszcze recenzent, przynajmniej jeden, albo i dwóch, albo i trzech. No ale i tak chcę, żeby to było dopracowane jak najbardziej już na w momencie wypuszczenia tekstu gdzieś tam dali. Tak samo, nie wiem, wiem, że w Karpę Oktem Agnieszka. Każdy tekst przeczyta, je przejrzy, ale ja też bym... No, nie mogę jej przesłać tekstu. Znaczy, mog, nie mogę. Mogę teoretycznie, ale ja sam nie jestem w stanie jakoś się zmusić do tego, by przesłać jej tekst napisany gdzieś tam na kolanie. Nie, to musi być przeczytane 50 razy prze pracowane 20. No i dopiero wtedy mogę jej to przesłać, a teraz mam z tym jeszcze większy problem jakoś, ale no chciałbym, żeby to się zmieniło niedługo. Podobnie jest zresztą w pracy, w tym nauczaniu. Ja nie potrafię przycinać zajęcia nieprzygotowane. Ja nie cierpię tych momentów, gdy czegoś nie wiem. To była w ogóle dla mnie taka trauma, jak zacząłem uczyć. I wiecie, magister cieśliński, zdane tam wszystkie egzaminy, obrona za mną, znane wszystkie certyfikaty z języka niemieckiego. Potem jeszcze dorobiłem sobie różnego rodzaju szkolenia w Polsce i w Niemczech dla nauczycieli akademickich. Nie wiem, zdobyłem uprawnienia egzaminatorów na nie na wszystkie, bo na najwyższy nie było, ale na pięć poziomów języka międzynarodowego i jakieś tam inne uprawnienia, cuda na kiju. No, a potem przychodzę na zajęcia i się okazuje, że ja nie wiem wszystkiego. No. O dziwo, nie? Jak to się stało, no, że przyszedłem na zajęcia i nie wiedziałem wszystkiego? I to niby jest normalne, ale ja znowu no ciężko mi było z tym się pogodzić, że czasem kursant, student, uczeń ktoś o coś pyta, a ja nie wiem i muszę powiedzieć jeszcze, że nie wiem, co jest normalne, ale dla mnie wtedy nie było. Teraz już jest mi łatwiej z tym pogodzić, ale nadal to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Ja lubię być przygotowanym na zajęcia tak w stu mieć wszystko idealnie opracowane i to też z tego względu, że właśnie na przykład, gdy zacząłem uczyć grupy na niższych poziomach, to nagle się okazało, że Uczenie na niższym poziomie wcale nie jest bardzo proste, bo w gruncie rzeczy ja na przykład nie znam teorii. Ja bardzo często rzeczy z niższych poziomów umiem, ale po prostu przez kompetencję językową, przez to, że czegoś używam tysiąc razy po prostu w całym moim życiu używałem czegoś i już to robię tak mechanicznie z pamięci bardziej, ale do końca nie wiem w sumie z czego co wynika, bo nikt mi tego nigdy nie wytłumaczył. Tak? Podstawówka, gimnazjum, liceum, uczycie się raczej pod testy, pod kartrówki, zaliczacie i lecicie dalej. Nie macie pojęcia dlaczego używacie tego czy innego przypadku. Po prostu tak wam kazali, z tego był test, nauczyliście się, zdaliście, idziecie w świat. A tutaj już tak nie można, jak się jest po tej drugiej stronie. Trzeba wiedzieć dokładnie, dlaczego siedzę na krześle, dlaczego siedzę we fotelu, dlaczego leżę na łóżku, a śpię w łóżku, dlaczego siedzę przy stole, ale komputer stoi na stole. tak? Dlaczego właśnie siedzę przy oknie, a nie wiem coś właśnie jest przyklejone do okna, wisi na oknie i tak dalej. To trzeba wytłumaczyć jeszcze czasem w obcym języku. No i... Ja się teraz staram być tak przygotowany globalnie do zajęć, ale zawsze jest tak, że nie wiem, coś zapomnę, coś pomylę, albo nie wiem, ktoś będzie uparcie z grupy, pytał yy, uparcie, czy na pewno nie jest inaczej, ja w końcu z głupiej, albo wiecie, piszecie na tablicy rzecz A, ktoś z grupy pyta was o rzecz B, albo nie wiem, czyta rzecz B yy, i wy macie to kontrolować, a jednocześnie myślicie o c, które będziecie omawiać za chwilę i w ogóle czy zdążycie przed końcem zajęć się zastanawiacie. I potem patrzcie na tablicę i pierwsze słowo jest A, drugie jest B, a trzecie z C, bo mózg na chwilę się zblokował i jest kłopot. No i ja cały czas w tych momentach mam tak, że no niby to nie jest problem, no to jest normalne i zresztą ja też jeszcze chodziłem na jakieś zajęcia w ostatnich latach i nie wiem, chodzę na szwedzki i ja tam też widzę, że lektorka nie wie wszystkiego, tak, że czasem jeszcze ja jako neofilolog zadaję takie pytania, że ona po prostu głupie totalnie ma ochotę mnie wyrzucić z sali pewnie, bo tutaj znaczy to nie jest tak, ja się stałem nie burzyć jej autorytetu, broń Boże, ale czasem po prostu, wiecie, chcę coś zrozumieć i nagle myślę o jakichś wyjątkach czy analogiach właśnie do niemieckiego że moja lektorka też jest po germanistyce no to wiecie, tak zadaje jakieś takie szczegółowe pytania i ona czasami też po prostu głupieje totalnie no i to jest normalne zupełnie a ja pomimo wszystko, gdy ja mam jestem w tej sytuacji, so mam w tego mojego mrocznego pasażera, który tam mi szepcze do uchanie, szmas, ogarnij się jak możesz tego nie wiedzieć i właśnie mroczny pasażer to jest w sumie niezłe określenie no bo to jest coś takiego poza mną trochę, bo ja jestem świadomy, że to wszystko jest absurdalne niby a jednak coś we mnie praktykuje to myślenie. I gdy moja świadomość główna przesypia, tak na chwilę skupię się na czymś innym, albo dosłownie zasypia, to budzi się ten cholegny chochlik, który dostrzega tylko to, co było źle, albo czego nie zdążyłem zrobić. No. A drugim problemem jest nieumiejętność odpoczywania. No to brzmi absurdalnie może, nie? Na komicznie czy coś, ale ja z tego nie umiem odpoczywać, a odpoczynek przy takiej ilości pracy i stresu jednak jest bardzo ważny. Co to znaczy, że nie umiem odpoczywać? Częściowo pewnie pamiętacie właśnie Q&A, to chyba było pytanie Piotra Dyrgi. Możliwe, że nie, ale Piotr tyle pytań dał, że wydaje mi się, że to było jego pytanie. Do QA. Rok temu opowiadałem wam, że do każdego seansu siadam z notatnikiem. Także, gdy coś czytam, to robię sobie zakładki, albo właśnie piszę na marginesie. Że gdy w coś gram, to też robię notatki. Ogólnie, że pochłaniam popkulturę coraz bardziej świadomie i że bardzo często gdzieś z tyłu głowy mam myśl, że a, można by napisać, nagrać recenzję. nie? I tak samo, jest, gdy jadę gdzieś na jakiś event, wydarzenie, gdy idę na maraton do kina, że często mam przy sobie notę zeszyt, dyktafon i wciąż i wciąż myślę o potencjalnych recenzjach, relacjach, podcastach. To już wiecie. I to jest trochę problematyczne, bo często sprawia, znaczy nie, nie często sprawia, ale sprawia, że nie jestem w stanie przestawić się w taki tryb chill out, Tak, Nic mnie nie obchodzi, chcę sobie poczytać, poglądać, wyjść gdzieś i się pobawić. Tylko ja, nie wiem, idąc do znajomych na maraton nocny myślę o tym, czy z tych filmów zrobić recenzję, czy nie. I No to jest już trochę takie skrzywienie jakaś tam patologia, a ostatnio zrozumiałem, że to jest wierzchołek góry lodowej, bo miałem kijowy tydzień i to taki naprawdę masakrycznie zły, stresujący tydzień i e, przeżyłem pierwsze w moim życiu takie prawdziwe załamanie nerwowe i Wiecie, teraz się nadużywa tych wszystkich terminów. Nie, ktoś jest smutny, i od razu mówi, że jest w depresji. Nie wiem, ktoś jest wkurzony, mówi, że ma nerwice. No, no to nie działa w ten sposób, ale mnie naprawdę tak podłamało wszystko, że no stres był tak duży, iż na przykład zgniotłem szklankę w dłoni. Tak mi się złożyła w dłoni, pękła, gdy ją trzymałem. No a potem zupełnie odleciałem, jak na jakiś prochach, a niczego nie brałem, niczego nie piłem. No kiepska sytuacja ogólnie. Mam nadzieję, że pierwsza i ostatnia. A dzień później, no, normalny dzień, tak po pracy postanowiłem zrobić większe zakupy w markecie i pierwszy raz w życiu kupiłem sobie sól do kąpieli relaksacyjnej. Normalnie nie kupuję takich rzeczy, nie używam takich rzeczy, ale sobie pomyślałem, Szymas, to jasne i cholery. Po tym, co tam przeszedłeś wczoraj, weź i tak zacznij olewać pewne rzeczy, zacznij dłużej spać, właśnie weź sobie zrób taką kąpiel, wydaj te kilkanaście złotych na to, tak to nie jest wielki wydatek, musisz zainwestować czas, pieniądze w zdrowie, w życie, w odpoczynek bo się wykończysz no to kupiłem, wróciłem i teraz aby rozluźnić trochę sytuację, a wstrachując do tych przykrych wydarzeń sugeruję nie kupować soli do kąpieli w kolorze żółtym, takiej intensywnej żółci, czy w kolorze pomarańczowym, bo taka sól sprawia potem, że woda przybiera barwę za przeproszeniem moczu z dużym stężeniem mocznika i niekoniecznie wygląda to relaksująco i niekoniecznie chcecie się w tym kąpać. Na szczęście nie wsypałem tego za dużo. I tak sobie też geniusz, nie? Człowiek tutaj zaraz doktorat chce bronić, a wsypał tam jedną zakrętkę sobie myśli, a jak wsypę więcej, może będzie bardziej relaksacyjna ta kąpiel, no ale na szczęście tego nie zrobiłem i dobrze, to ta woda, to trzeba wyglądać normalnie. No w każdym razie wróćmy do kąpieli Szymasz się kąpie, no i przez pół godziny w wannie nieustannie, naprawdę nieustannie rozkminiałem, co zrobię, gdy tylko skończę kąpiel, gdy tylko wyjdę z wanny. Mówiłem sobie na głos, znaczy na głos, no do siebie na sucho treść jednego podcastu, który chciałem nagrać i po trzecie wymyślałem zadania na test dla jednej z grup, które uczę. I tak przez cały czas jest. Ja nie potrafię się wyłączyć, nie potrafię wychillować. Nie wiem, medytacja to dla mnie teraz... Jakaś w ogóle totalna abstrakcja by była. Ja przez cały czas rozkminiam rzeczy związane z pracą, z deadline'ami, z obowiązkami, nieważne czy w wannie, na spacerze, czy w łóżku przed snem, nieustannie i dlatego nie jestem w stanie zaakceptować w ogóle sytuacji, w której niczego nie robię, jeżeli na przykład w drodze do pracy nie czytam książki, bo... Nie wiem, nie ma ku temu warunków, czy nie wiem, jest zbyt duży tłok, jest za zimno, książka została w domu, czy po prostu nie mam akurat ochoty na czytanie tej konkretnej książki, którą mam przy sobie, to ja mam wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia, że marnuję czas. i e, Nie wiem, czy o tym też nie mówiłem jak w którymś podcaście, ale to tak wygląda, że nie wiem, na przykład teraz jest późna jesień, zima, to ten mój chochlik mały we mnie, ten mój mroczny pasażer mi mówi, że trzymać. no ja rozumiem, że jest zimno. Tak jest potwornie zimno i w ogóle jak jedziesz do roboty na 7.30, to w czasie przesiadki, na przykład na przystanku przez te 10 minut możesz niczego nie robić, no bo jakbyś miał zdejmować rękawiczki, wyciągać książkę, to jeszcze nie daj Boże byś upuścił Kindla na ziemię, czy właśnie tę książkę, czy zgubił rękawiczki, czy coś. Już. Powiedzmy, że dla zdrowia i dla bezpieczeństwa tych przedmiotów lepiej sobie dać spokój, ale ja nie rozumiem jak ty możesz w autobusie czy w tramwaju nie czytać, jak ty możesz marnować te 20 minut i potem drugie 20, to 40 minut codziennie, a potem jeszcze przerazujesz, no, potem już jadę, z rana mi się często nie chce. No i 40 minut codziennie, zrozumiesz, rozumiesz? Że to jest czasów w skali roku. No jesteś niepoważny po prostu, człowieku. No, no ty zmarnujesz swoje życie. No. No, a dlaczego o tym dzisiaj mówię? No właśnie dlatego, że to, to są te przemyślenia z tego ubiegłego roku. To mnie zaczęło teraz wkurzać i to ma duży wpływ na moje życie, na całe moje życie, w tym i na nawiedzony podcast, na to, co się tutaj ostatnio działo, na te przerwy. I... Tak poza tym, no to wy o części z tych rzeczy i tak wiecie. Jeżeli słuchacie nawiedzonego na stałe, że znaczy na stałe, no cały czas słuchacie wszystkich odcinków, no to to wszystko się przebija gdzieś tam między poszczególnymi recenzjami, czy na fanpage'u. Ja sam to widzę po tym, gdy czasem wracam do różnej audycji, o to był ten etap, gdy coś tam i tutaj ja nawet wspominam między wersami o czymś, nie? No a powtórę to jest taka publiczna deklaracja, a więc pewnego rodzaju akt symboliczny. To trochę jak powiedzenie, nie wiem, mam na imię Szymon i jestem alkoholikiem na zebraniu AA. Znaczy nie jestem, tak to był tylko przykład, żeby nie było. I teraz co dalej? No, muszę się ogarnąć, muszę olać kilka spraw. Wczoraj po powrocie z pracy mi się udało, bo chciałem po powrocie z kursów nagrać co najmniej trzy audycje. Ja teraz nie żartuję, nie koloryzuję tego. Chciałem nagrać co najmniej trzy audycje, może cztery. Zmontować jedną z nich, znaczy, nagrać i zmontować to necro, które teraz nagrywam i zaraz będę montował. Jeszcze chciałem zmontować jedną cudzą audycję, o co zostałem poproszony. A potem może jeszcze komiks doczytać do końca, nie? a może frytki do tego. Geniusz o logistyki, Szyma się, drogi. No, zanim wróciłem z kursów, zrobiłem zakupy, posprzątałem trochę mieszkanie, przygotowałem jedzenie, zjadłem yy, tam. Wiecie, no, te takie normalne czynności to już się okazało, że zrobiło się bardzo późno. Opadłem z sił i tak sobie pomyślałem, kurde, no bez sensu teraz nagrywać tę metę. No, Jestem nieprzytomny, padnięty. I w końcu uznałem, że mam wszystko gdzieś, idę sobie w coś pograć. Napisałem posta na fanpage'a. I tak zrobiłem. Odpocząłem sobie troszkę, pograłem chwilę sam, potem z iskiem, a potem spałem do późna dzisiaj i. I tak trzeba robić, że czasem muszę przestać się przejmować wszystkim, bo prawda jest taka, że co się stało, że tego podcastu nie dostaliście wczoraj? No w sumie to nic się nie stało. No trudno, no, nie przesłuchaliście go dzi dzisiaj, przesłuchacie sobie jutro, pojutrze, kiedy tam będziecie chcieli, tyle. Poza tym te zaległe nagrania, tym też się muszę przestać przejmować. Tak naprawdę no będą, to będą, już, tak już jest taka obsuwa. Przestałem się przejmować, ale nie dlatego, że racjonalnie do tego podszedłem, tylko stwierdziłem, że już taka obsuwa jest. Tyle czasu minęło i tyle już tych zaległych nagrań jest, że już nie ma co się przejmować. Super, nie? Bardzo logiczne myślenie, Szymas. No ale serio, będą, to będą tyle. Musicie cierpliwie czekać. W ogóle tak sobie pomyślałem, że chyba założę jakiś dzienniczek, w którym będę zapisywał takie pozytywne wydarzenia, jakieś drobne sukcesy, by skupiać myśli na tym i w momencie, gdy zacznie mi ten hochlik znowu szeptać do ucha metaforycznie, to żebym mógł sobie spojrzeć, że Szymas to, to, to, to, to i to ci się udało w tym tygodniu, bo inaczej będzie kiepsko, a jak mi nie przejdzie, to nie wiem, chyba zgłoszę się do lekarza po prostu, bo no bez jaj, no nie można tak żyć. A poza tym, bo to mówiłem o tych moich takich różnych skrzywieniach osobistych, ale też są jakieś czynniki stresogenne, niezależne ode mnie, a w moim otoczeniu bliskim i zwyczajnie muszę się od nich odizolować w najbliższych miesiącach, bo, no bo to jest zupełnie ode mnie niezależne, a też mnie wykańcza i nie ma sensu się z tym dalej użegać, nie ma sensu rzucać gochem o ścianę dalej i kolejna rzecz, muszę napisać ten cholerni doktorat. No, to postanowione, to chyba te najważniejsze rzeczy. Za pół roku możecie mnie sprawdzić. Możecie, nie wiem, kwiecie kwiecień, maj poprosić o feedback, a teraz wracając do Nekro, no tutaj chciałbym się wziąć za zaległe nagrania, ale nie mówię o tych zaległych, których nie było, tylko o takich, co do których się poumawiałem z ludźmi, bo ja tam miałem z wieloma osobami nagrywać, z Mando, tak z Hubertem Spandowskim, z Pawłem Mateją, z Michałem Ochnikiem, z Pawłem Waśkiewiczem, z Rafałem Siecińskim, z Piotkiem Bogowcem, mieliśmy już poumawiane tematy nawet konkretne. Wstępnie rozmawiałem też o audycjach z Klaudią Ding, z Rafałem Wrońskim, z Dawidem Gryzą, z Agnieszką Brodziuk też się umawiałem na coś, wydaje mi się. Ale to było tak dawno, że nawet nie pamiętam, o co chodziło. A czy Z nawiedzonego, bo ostatnio jeszcze obiecałem jej występ przekładany i to też tak się odwlekam, odwlekam, no bo ciągle jest coś innego. Jak mi się trochę unogmuje wszystko, no to muszę się, się z nimi dogadać i wszystko ponagrywać. Chciałem... Na urodziny też Nekro teraz, w związku z tym podcastem, z tym trzecim rokiem zamkniętym, odświeżyć trochę szatę graficzną, a może i stałe wstawki. W podcaście, wiecie, taki redesign identyfikacji audiowizualnej, jakby to nazwała jakaś wielka agencja marketingowa, no nie wyszło, no nie było jakoś na to czasu, nie było okazji. Siły. Może pod koniec roku coś pozmieniam, bo no, blog zaczyna wyglądać, się zaczyna, no, wygląda od jakiegoś czasu, jakby powstał w erze boomu na, nie wiem, republikę na Onecie i tamtejsze strony www pisane na kolanie w HTMLu i znaczy to nie jest tak, że mnie to osobiście przeszkadza, ale myślę, że jak ktoś nie zna Nekro i tak wpadnie po raz pierwszy na stronę, to może pomyśleć, co to w ogóle jest, jak to wygląda. Ja tam mam w ogóle ten banerek na górze, nie? który odsyła jeszcze do kombinatu podcastowego, więc no, nie zmieniłem tego do tej pory, nie? a kongro istnieje ponad rok już. Chciałbym to zmienić. Do tego też teraz nawiązujemy współpracę z różnymi podmiotami. Na razie to wszystko w takiej małej skali, ale i tak fajnie by było, gdyby ten blog trochę lepiej wyglądał. Chciałem się w ogóle dokształcić też w temacie social media i content managementu oraz w kwestii obróbki dźwięku, ale zresztą jak to było, to wyglądało tak, że jakoś na etapie tej nauki do egzaminów i tego wszystkiego i potem tych rozmów kwalifikacyjnych i tych innych rzeczy w ramach odpoczynku, to też jest zabawne, w ramach odpoczynku od innej pracy oglądałem dużo Gonciarza, tutoriali na temat pracy z dźwiękiem, z wideo, z mediami społecznościowymi i społecznymi i uznałem, że warto się dokształcić. Uznałem, że Trzeba by troszkę na ten temat doczytać. Wtedy też zająłem się Instagramem konglomeratu, bo mamy Instagrama teraz, możecie sprawdzić. I to było zabawne, bo ja nigdy nie potrafiłem robić ładnych zdjęć. Ja nawet nigdy nie starałem się robić ładnych zdjęć. Jak miałem aparat jako dziecko, to po prostu uwieczniałem to, co chciałem potem komuś pokazać. Nie na zasadzie martwiąc się o to, gdzie pada światło, gdzie pada cień, co jest w kadrze, gdzie są te mocne punkty kadru, co jest na pierwszym planie, na drugim planie że już nie wspomnę o tam innych rzeczach, tylko po prostu no, to mi się podoba, to bym chciał pokazać kolegom czy rodzicom po powrocie skądś tam to zrobię zdjęcie, nie? No a teraz Mando i Jerry zlecili mi prowadzenie <grywanie> Instagramu w dużej mierze. A ja nawet w domu nie mam sensownego miejsca, żeby zdjęcia porobić i co zabawne te zdjęcia, które tak nagle odmieniły naszego Insta, czyli te takie różne książki, komiksy i tam w tle, znaczy obok herbatka, kawa, jerba, matę, czy coś tam wiecie, najpierw byliśmy tam 5-10 lajków, a potem nagle 50-60 pod tymi zdjęciami. Ja to wszystko robiłem na tabarecie i w ogóle większość zdjęć, które robiłem na Insta. to były zdjęcia, te wszystkie na tym takim brązowym drewnie były robione na tabarecie w kuchni, bo tylko tak mogłem sobie światło ustawić, tak jak chciałem i po prostu zmieniać kąt i wszystko, więc rozumiecie to. I te zdjęcia tak nam podbiły Insta, że Jerry i Mando zaczęli się śmiać, że jestem królem Instagrama. Potem robiliśmy relacje z kapitularza i z różnych innych imprez, też na Instagramie i zrozumiałem, że Całe to medium społeczne, społecznościowe jest bardzo kapryśne, bo dobiłem w półtora tygodnia do bodajże 120 obserwujących, z jakiejś tam naprawdę malutkiej liczby, a potem te staty spadły do 95. Więc jak gdyby 25 osób wyparowało, nie? No i uznałem, że no nie wiem, jak to działa, ale trzeba zignorować liczby i dalej robić swoje po prostu. No i teraz. Ja sprawdziłem to 8 września i sobie zapisałem. Mieliśmy 190 postów i 97 obserwujących, a teraz wejdę na Instagram. Teraz mamy 361 postów 123 obserwujących. Niby tam staty wzrosły znowu, nie? O te tam 25 osób. Ale zabawne jest to, że ja, ja codziennie dostaję masę powiadomień o nowych obserwujących. Dosłownie dam 5-10 osób codziennie, a potem ci ludzie znikają, jak wchodzą rzeczy w chwilę w niewyjaśnionych okolicznościach. I tak sobie rozmawiałem o tym z różnymi osobami, i myśleliśmy, doszliśmy do wniosku, że może po prostu ludzie dają nam tego, to obserwuj, klikają z nadzieją, że my. Zrobimy to samo na ich profilach, tylko że po co miałbym robić to samo na profilach osób prywatnych, tak? Zwłaszcza takich, których zupełnie nie znam spoza środowiska spoza moich znajomych? No więc tego nie robię i potem i potem ci obserwujący znikają, no. Spoko, fajnie. Instagram, polecam. A druga sprawa związana z Instagramem, jak już przy tym jesteśmy. Ja na przykład ostatnio na 31 na Halloween wrzuciłem nie wiem, no kilkanaście zdjęć kolekcjonerskiego wydania potworów z Uniwersalu na DVD. Wyjątkowe wydanie z figurkami. I od razu zrobiłem kilkanaście zdjęć. Mówię, będzie clickbait, będzie coś fajnego na Insta. No to się musi ludziom spodobać. Masa tagów, masa fajnych rzeczy. No i co? No i każde zdjęcie dostało tam, nie wiem, 8, 10, 15, 20, do 30 chyba maks. polubień. Znaczy poniżej 30 chyba było, ale tak około tam 28, 29, nie wiem. No i sobie myślę, aha, super, opłacało się. A potem wrzuciłem zdjęcie Mam to przed sobą, brązowego kartonu. Brązowego kartonu oklejonego taśmą, na, którym, na której to taśmie widzimy CDP.pl i Merlin.pl. I zrobiłem zdjęcie kartonu w beznadziejnym świetle, i to nawet widać, że jest beznadziejne światło. Kartonu rzuconego na wersalkę, a obok postawiłem książkę, w prawdzie premierową, śpiące Królewne, ale. Postawiamy ją tylko po to, by było widać, jak wielki jest ten karton dla skali. No i co? Zdjęcie kartonu, do którego nawet ciężko było sensowne tagi zrobić. Ma ponad 70 serduszek. <głos> Witajcie w moim świecie. No nie no, naprawdę, rozumiecie to? 70 serduszek, to przebiło znowu tam wszystkie nasze ostatnie zdjęcia na Insta. Karton, tak, brązowy karton, jest moc. Ja może powinienem w ogóle wszystkie moje kartony fotografować. O. O, tu jest karton, tu jest karton, tu są kartony z książkami za drzwiami. No. Mogę zrobić z tego materiał na, na pół roku na Insta. O, nie. Dobra, ale abstrahując od Insta i kartonów, to serio stwierdziłem, że warto by się dokształcić, tak postawić na profesjonalizację. O, to jest to słowo klucz. Profesjonalizacja. Zacząłem czytać o marketingu opartym na treści, więc tak. Zacząłem czytać o tym, jak działa Facebook, jak działa YouTube. Zacząłem czytać o psychologii, o produkcji reżyserii dźwięku, o akustyce. Przy czym właśnie zacząłem, tak. Nabyłem sporo książek ciekawych. Część nawet mi się bardzo spodobała od pierwszych stron i no, nie skończyłem ich. Tak, zacząłem czytać, ale nie dokończyłem. Bo fajnie by się było rozwijać, fajnie by było zdobyć wiedzę na każdy z tych tematów, by działać świadomie, nie? no bo to nie chodzi, znaczy, to by było może trochę sztuka dla sztuki, tak, bo na przykład czytanie reżyserii dźwięku i akustyce bez możliwości technicznych, ogarnięcia tego tematu dużo lepiej, no to jest może troszkę taka. W sensie to mogłoby nie przynieść efektów, ale z drugiej strony, no myślę, że czegoś tam się jednak bym nauczył z tych książek, na które teraz zresztą patrzę. No, ale jednak, wiecie, no to kiedyś, nie fajnie by było zainwestować w nowy sprzęt, właśnie, sprofesjonalizować się, wejść na YouTube i tak dalej, ale no na wszystko nie starczy czasu, więc stwierdziłem, że odpuszczam. Tak to jest, jak będzie czas, do tego wrócę, ale na razie trzeba ustalić inne priorytety. No i w kontekście Nekro takim priorytetem, znaczy ich jest kilka. Nie Po pierwsze, chciałbym utrzymać względną regularność, chciałbym, żeby te odcinki jednak ukazywały się co tydzień. Jak nie będę miał sił w sobotę, będę Wam pisał na Facebooku. Tak już nie będę się męczył po nocy. Jak, jeżeli będę czuł, że nie, dzisiaj nie jest dobry dzień, nie mam siły, nie mam ochoty, czy nie wiem, będę miał jakiś wyjazd weekendowy gdzieś, czy to delegacja, konferencja, czy coś innego, no to po prostu napiszę Wam sorry, jutro, czy tam w poniedziałek się ukaże audycja i tyle. Przeżyjecie jakoś. Ale chciałem, żeby jednak co tydzień nowy epizod się ukazywał. Chcę nadrobić te zaległe audycje. To Mógłbym to niby odpuścić, ale jestem upartym osłem i chcę to nadrobić te pięć zaległych odcinków i wrzucić je dla Was jakoś w najbliższym, znaczy nie w najbliższym czasie, ale w sensie no jak będzie okazja, to chcę to zrobić, chciałbym wykoncypować, wymyślić, myśleć, myśl, wymyślić, wymyślić, jak w tym roku zorganizować czas podsumowaj. I tutaj, serio, jeżeli macie jakieś sugestie, uwagi, to dajcie znać. Chciałbym też nawiązać albo podtrzymać już nawiązaną współpracę, kontakt z organizatorami różnych imprez, z wydawcami książek, komiksów, ewentualnie z innymi podmiotami, instytucjami związanymi, czy to z horrorem w kontekście nekro, czy z szeroko pojętą pop popkulturą w kontekście konglo, bo to może... Pomóc po prostu w dalszej działalności i czy też nie wiem w ogóle w życiu kiedyś i troszkę bardziej nakręcić to wszystko i też dać jakikolwiek zysk taki fizyczny, materialny tej całej pracy. No a jak starczy czasu i pieniędzy, to pomścimy nad profesjonalizacją, dopiero wtedy nad nowym sprzętem i tak dalej. No, i to tyle. Co do konkretnych planów, ja nie będę teraz za dużo mówił. Ich jest bardzo dużo. W ogóle właśnie teraz się okazało w tym roku, że było tyle planów, tyle rzeczy jakichś takich premierowych, imprez, potem te książki właśnie do recenzji, że w pewnym momencie ja stwierdziłem, że mi brakło tygodni. Ja wiem, że kilka sobot wypadło, nie, ale one wypadły, po prostu nie ma nagrań, ale to było zaplanowane I ja mam mój plan i ja miałem coś takiego, że miałem chyba 6 tygodni do dyspozycji, a 9 rzeczy, które chciałem uprać w te 6 tygodni, żeby one były aktualne. I to się zdarzyło pierwszy raz aż na taką skalę, że brakło nam tygodni. W roku dla nawiedzonego podcastu, jak gdyby. I rzeczywiście ta forma jednego odcinka w tygodniu, czy znaczy ona ma sens, nie? No bo wtedy wy co ten weekend wchodzicie tutaj i sprawdzacie, czy jest nowa audycja. Ale z punktu widzenia mojego, bywa ograniczająca, i właśnie teraz była trochę problematyczna. Nie wiem, jak to wszystko rozegram w przyszłości. Zobaczmy, będę kombinował. Do konkretnych tematów nie będę teraz nawiązywał, jest ich dużo i tak wiem, że wam poobiecywałem różne rzeczy, czy też rzeczy obiecywałem, ktoś tam pytał, ja powiedziałem, że spoko, pędzej czy później się pojawi. Tak, Krzysiek Płotka, słyszę twój głos w mojej głowie, wiem, tak, czekasz, będzie, tylko nie wiem kiedy, ale będzie, spoko, Wyluzuj. No I, i co? I na koniec jeszcze staty w sumie, nie? bo co roku jakieś tam statystyki podaję. Podcasty, które się najlepiej słuchały w tym roku to Halloween Special sprzed roku na pierwszym miejscu epizod 105, na drugim miejscu podcast o duchach epizod 140, na trzecim miejscu recenzja Split epizod 118, na czwartym miejscu nadchodzące horrory epizod 114. Kurczę, czy jednak to się dobrze klika w sumie teraz sobie pomyślałem. Czyli wypadałoby to kontynuować. <grym> Zobaczymy. I na piątym miejscu, uwaga, na piątym miejscu najlepiej, e, naj, najbardziej popularnych audycji nawiedzonych podcastów jest Q&A. Odcinek 109. I tutaj, i co tu się wydarzyło znowu? No to jest jak z tym kartonem na Instagramie. O co chodzi? Ktoś mi to wyjaśni? No to jest naprawdę dla mnie duże zaskoczenie, ogromne zaskoczenie, bo te inne podcasty, no to wszystko ma sens, tak? Halloween special na pierwszym miejscu, no bo to jest odcinek po pierwsze Halloweenowy, tak, więc już większy zasięg. Ma to Halloween w nazwie, więc jeszcze większy zasięg. Do tego jest to epizod, do którego zaprosiliśmy masę gości i w związku z tym też no był bardziej atrakcyjny dla wielu osób i do tego ci goście też często go udostępniali gdzieś tam w swoich mediach społecznościowych, więc i zasięg się powiększył. Bardzo logiczne, że jest na pierwszym miejscu. Drugie miejsce podcast o duchach, no to pokazuje, że właśnie taka trochę luźniejsza forma, znaczy właśnie szerszy temat, luźniejszy temat, że to się sprawdza, tak, w podcastach. Do tego też duchy chwytliwa rzecz, nie, jeszcze ja to wrzuciłem chyba jako czy wierzysz w duchy, czy coś takiego, wrzuciłem też to na fejsa, potem wykupiłem reklamę jakoś, chyba w okolicy też Halloween, czy, nie, to nie było w okolicy Halloween, ale Kiedyś tam wykupiłem reklamę, to miało jakieś ogromne zasięgi, to była chyba jedyna sensowna reklama na Facebooku, jaką kiedykolwiek tam mi się udało w ramach tych kampanii przeprowadzić. Więc to ma sens, nie? Split na trzecim miejscu, trochę niespodzianka, no ale to jednak głośna premiera, tak, Malan, McAvoy, dobry film w mojej ocenie, spoko może być. Nadchodzące horrory, no to w sumie po prostu pokazuje, że ludzie szukali informacji o tych horrorach, które nadchodzą i że chętnie się dowiedzieli co tam było planowane spoko, ale to Q&A no słuchajcie no jeszcze to jest trzymasowe Q&A, tak to jest tak wąski temat i to nie, ja naprawdę nie mam bladego pojęcia jakim cudem nie ogarniam, ale tak to jest miejsce piąte na miejscu szóstym czas podsumowań, no i dalej reszta Ech, tak, okazuje się też, że część osób wraca do starych nagrań, tego nie sprawdzałem codziennie, w ogóle tak w ciągu roku, znaczy codziennie, w sensie na bieżąco, regularnie, a w ciągu roku mało wchodzę teraz w statystyki ostatnio. Jerry trochę nam statystyki na iTunes kontroluje i super to wypada, bo bardzo często nasze audycje są bardzo wysoko w bieżących statystykach iTunes, co nas bardzo cieszy. Ale co do Nekro, to widziałem, że na przykład w październiku sporo osób odpalało sobie audycję o maniakalnym glinie, o upiornej nocy Halloween i o Edzie oraz Lorraine Warrenach. Fajnie, że te stare audycje też żyją własnym życiem. I co? No i to chyba wszystko ode mnie na dzisiaj. Dopijajcie sobie powoli swoje kawki, herbatki. Ja swoje mambo jambo. mambo jumbo, CoffeeDesk.pl. Johan Onystrem. Też będę kończył. Tak naprawdę to mi herbata ostygła. Całkowicie, bo godzinne nagranie w końcu robię teraz. Ale tak, no... Doleję sobie ciepłej wody, odpalam format Factory, Levelator i Audacity i biorę się za montaż. No bo w końcu mamy niedzielę wieczorem, no co można innego robić w niedzielę o 18.37, jak nie kończyć nagrania i montować podcast przez kolejne dwie godziny, no. A potem trzeba jeszcze spojrzeć na materiały na jutrzejsze zajęcia, no. I Jerry z Mando pytali, czy bym nie nagrał z nimi podcastu o 23.00 dzisiaj. No, bo, bo dlaczego by nie, a jutro o 5.30 trzeba wstać do pracy. Niedziela wieczór, z się. Ja dziele. No, ja nie żartuję, ale no nic. Słuchajcie, kochani, zmiany zacznę od jutra, a dzisiaj kończymy i tradycyjnie już. O, tradycyjnie już życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. Czy wiesz, że wystartowała druga edycja Fest Makabry? Druga edycja ogólnopolskiego przeglądu horrorów prezentującego dokonania światowego kina grozy ostatniego sezonu? Jeżeli nie, zapraszam za tydzień. Jerry był już na jednym sensie. Na jakim? Wejdźcie na program www.festmacabra.pl. Znajdziecie tam filmy i kina, sprawdzicie co grano w Poznaniu w ostatni weekend i o tym właśnie porozmawiamy. Tymczasem wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Hej!